A! Pusta skorupa! Ukryta siła Li! Zakazane sekretne jutsu! Ale jak? Kiedy on to zrobił? Gdy zamknąłeś oczy, żeby się pomodlić. A? W tamtej chwili Li również zamknął oczy. Z bólu. Właśnie wtedy to zrobił. Gara O nie, to... A więc stało się, tak jak myślałem to spojrzenie może znaczyć tylko jedno. Wewnątrz niego przebudził się demon. Ja... Ja... Ja... A... Biedny dzieciak jest teraz zupełnie bezsilny. Gara się z nim teraz bawi. Nie rozumiem. Dlaczego listo stoi bezczynnie? Z jego szybkością mógłby uciec przed tymi atakami. Czemu nie robi uników? Z bardzo prostego powodu. Nie jest w stanie. Ha? Dlaczego? Można powiedzieć, że Lotos jest obusiecznym mieczem. Co to znaczy? Wiesz, że to zakazana technika. Jak myślisz, dlaczego? No... Lotos nie należy do ninjutsu ani genjutsu. Jest to taijutsu wymagający ogromnego fizycznego wysiłku. Obciążenie organizmu jest tutaj niewyobrażalne. Nikt tego długo nie wytrzyma. W tej chwili Li jest tak obolały, że ledwo może się ruszać. Mam rację, Gai. Ale... Żadnego ninjutsu ani genjutsu. Ma tylko taijutsu. A i tego niewiele. Nie ma szans zwyciężyć. Będzie dobrze, jak przeżyję. Li. Dalej, ruszać się! Chcecie więc kolejne sto okrążeń? Głupku, po co się starasz? I tak nie zostaniesz ninja Zobaczymy Dzieciak, który nie zna ninjutsu Nie może zostać ninja Właśnie, że mogę Nieważne, i tak nie zrozumiem, co robisz w Akademii Ninja Skoro nie znasz ninjutsu ani genjutsu A w taijutsu jesteś gorzej niż średni To głupota Hej, chyba wiesz, jak cię tu wszyscy nazywają, prawda? Ćwokli! Ćwokli! Ćwokli! Ćwokli! No! Lee, dokąd biegniesz? Wracaj do szeregu! Więc to jest to zawzięte bestalencie, o którym tyle słyszałem? Tak. Trochę mi kogoś przypomina. E? Zwłaszcza jeśli chodzi o brwi. <laughs> Rock Lee. Dzieciak, który nie umie nic oprócz nędznego taijutsu. Ciężko pracowałeś, prawda? Wciąż ćwiczyłeś to swoje nędzne taijutsu. 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400! Jeśli nie wykonam 500 kopnięć, to zrobię 1000 przysiadów! 404, 405, 406, 407, 408, 409! 410! Hmm. 411! Ktoś tu ćwiczy! 412! 413! 414! 415! 416! Wrócę tu później! 417! 418! Ach, jeśli nie zrobię tysiąca przysiadów, to wykonam dwa tysiące uderzeń! 795, 796, 797, 798, 799. A on wciąż ćwiczy. Jeśli nie wykonam 2000 uderzeń, to zrobię 3000 podskoków. Całkowicie skupiłeś się na swoim taijutsu, trenując bez ustanku. Aż... Od dziś jesteście geninami. Powiedzcie mi, czemu to zrobiliście? Jakie macie cele? Hmm? Ja! Ja, Sensei! Ja! Tak? Ten, ten? Chcę być wspaniałą i potężną ninja. Chcę kroczyć ścieżką legendarnej ku tsunade. Rozumiem. A ty, Nei? Wolałbym nie mówić. A ja, Sensei, chcę udowodnić, że ja też mogę być świetnym ninja. Nawet nie znając ninjutsu ani genjutsu. Chcę to udowodnić całemu światu. Mm, ten blask w jego oczach. Hmm. Co cię tak śmieszy? Myślisz, że żartuję? Zostanę wspaniałym ninja, posługując się wyłącznie Taijutsu i niczym więcej. Aż żal patrzeć, dlaczego się nie podda? Powinien to zrobić, póki może. Miał ogromnego pecha, wylosowując garę. Do boju krzaczaste brwi. Lee. <grystanie> To głupie. Dlaczego zachowujesz się w ten sposób? Daj spokój. Nigdy nie wygrasz z Nei, bo on jest... geniuszem. Geniuszem, tak? A co to niby znaczy? Może i nie miałem szczęścia i nie urodziłem się z takim talentem jak Nei. Jednak ciężko pracuję i nigdy się nie poddaję. To mój dar. Moja droga. To niczego nie zmienia. A? Nie łudź się. Nigdy mnie nie pokonasz. Możesz harować na treningu. I tak ci się to nie uda. Nieprawda, i dobrze o tym wiesz. To nieprawda. Prawda czy nie, nie posłuchałeś ich. Nigdy, nigdy się nie poddałeś. <tom> <zmarłeś mu> <wziące> Mm hmm. Gara będzie bawił się tym dzieciakiem, aż usłyszy błaganie o litość. Więc to A? będzie bardzo długa walka, bo to nigdy nie nastąpi. A? Lee nie umie się poddać. A! A! A! A! A! A! Lee będzie walczył nawet w beznadziejnej sytuacji, w której wszyscy inni by się poddali. Jeśli nie zrobię tysiąca dwustu bez skuchy, to wykonam dwa tysiące kopnięć! tysiąc sto siedemnaście, tysiąc sto osiemnaście, tysiąc sto dziewiętnaście, tysiąc sto dwadzieścia, tysiąc sto dwa... Zrobiłeś sobie przerwę? O co chodzi, gai -sensei? Jeśli o to, że zawaliłem ostatnią misję, to już za to przeprosiłem. Li, to prawda, że jesteś inny niż Nei. Nie masz talentu do ninjutsu czy genjutsu, a twoje taijutsu wymaga pracy. Masz jednak dar, którego Nei nie posiada Nie tak efektowny, ale może nawet ważniejszy Nie musisz mnie pocieszać Głupcze, myślisz, że marnowałbym na to czas? Chodzi mi o to, że masz dar wytrwałości I dzięki temu ty również jesteś geniuszem e? Ale czy to prawda, Sensei? Mam wątpliwości. A, kiedyś tak myślałem. Wierzyłem, że jeżeli będę trenował więcej niż Nei, dwa, trzy razy ciężej, to stanę się wystarczająco silny. Jednak teraz nie jestem tego pewien. Nie wiem, czy będę w stanie przy pomocy ciężkiej pracy pokonać prawdziwy talent. To dlatego zawsze chcę walczyć z Nei. Cały czas wierzyłem, że ten wysiłek kiedyś się opłaci, ale wciąż jest tak samo. Nie mam z nim żadnych szans. Za każdym razem, gdy dostaję zadanie do wykonania, trzęsą mi się nogi. Nie wiem, czy to zniosę. Czasami to wszystko wydaje się zupełnie bez sensu. Jestem słaby i już dla zawsze taki pozostanę. <słuch> Masz rację. Wszystkie twoje wysiłki są na nic, jeśli w siebie nie uwierzysz. E? Wiesz, ty i ja jesteśmy do siebie podobni. Masz na myśli brwi? E, nie. Nie chodzi mi o nasze brwi. Widzisz, ja też kiedyś byłem słabeuszem. Co? To niemożliwe. Oj, możliwe. Udało mi się jednak dorównać innym ninja, nawet Kakashiemu. Osiągnąłem to ciężką pracą. Mówisz, że chcesz pokazać światu, że możesz być wyśmienitym ninja, nawet bez uzdolnień, którymi los obdarzył innych. To twoje Nindo, droga ninja, prawda? Uważam, że to świetny cel. Jeden z najlepszych, o jakich słyszałem. Warto do niego dążyć. Nie pozwól, żeby cokolwiek zepchnęło cię z twojej drogi. Dąż nią do końca! Wytrwaj w tym, chcę być z ciebie dumny, osiągnij, ile zdołasz! Zrobisz to dla mnie, Eli? tak jest. Sensei, dziękuję! te brwi. Co? Wciąż jest w stanie... Tak się ruszać? Będziesz ze mnie dumny, Sensei. Będę podążał moją drogą. Do samego końca. Stanę się prawdziwym ninja. Li się uśmiecha. Ledwo żyje, ale się uśmiecha. Tak. Za chwilę to Gara będzie miał kłopoty. E? Loto z wioski liścia zakwita dwa razy. Już gdzieś to słyszałam. No tak. Limi powiedział. Sakura. Loto z wioski liścia zakwita dwa razy. Kiedy spotkamy się ponownie, będę o wiele silniejszym ninja. Obiecuję. Ale... Nie, Gaj. Przecież ty nie... Tak, Kakashi. Zrobiłem to. Więc ten Genin, ten chłopiec, jest w stanie otworzyć osiem wewnętrznych bram i użyć ukrytego lotosu? Ukryty lotos? Zgadza się. Cóż, jeśli tak, to jest to najbardziej... Dobrze. Więc ile wewnętrznych bram jest w stanie otworzyć teraz? Pięć bram. Dobra, czym są te wewnętrzne bramy, o których mówicie? No i co to za ukryty lotos? Te bramy są niczym zawory limitujące czakrę i należy je otworzyć, aby zastosować ukryty lotos. Wciąż nie rozumiem. Wzdłuż sieci czakry, w miejscach największej koncentracji czakry w ciele, rozlokowane są bramy. Poczynając od głowy, są to bramy otwarcia, odpoczynku, Życia, bólu, zamknięcia, radości, szoku oraz śmierci. Jest to osiem wewnętrznych bram. Mają one na celu kontrolowanie przepływu czakry przez ciało. Jednak Lotos wywiera ogromny nacisk na bramy, zmuszając je w końcu do otwarcia. Powoduje to zniesienie ograniczeń czakry, sprawiając, iż siła wojownika rośnie ponad dziesięciokrotnie. Kwiat Lotosu otwiera tylko pierwszą bramę – Bramę Otwarcia. Mózg przestaje wtedy ograniczać wykorzystanie mięśni, dzięki czemu ciało może osiągnąć pełną siłę. Czego efekty widzieliście? A Ukryty Lotos? Przy drugiej bramie, Bramie Odpoczynku, siła zostaje jeszcze wzmocniona. Następna Brama Życia uwalnia Ukryty Lotos. Teraz, kwiat lotosu prawie go wykończył, ledwie mógł się ruszać. Co będzie, jak posunie się jeszcze dalej? Właśnie. Nie wiem, ile znaczy dla ciebie ten chłopak, Gaj, ale chyba nie muszę ci mówić, że nigdy nie można w to angażować osobistych uczuć. Nie sądziłem, że jesteś zdolny do czegoś takiego. Nie masz prawa, nic o nim nie wiesz, zupełnie nic. Ten chłopak musi udowodnić coś ważnego. Jest zdecydowany to zrobić, nawet za cenę własnego życia. Chcę udowodnić, że mogę być świetnym ninja. Nawet nie znając ninjutsu ani genjutsu. Chcę to udowodnić całemu światu. A ja chcę mu pomóc to osiągnąć. Nie robię tego dla niego, ale dlatego, że to godny cel. Dobrze, Li? Nauczę cię teraz nowej techniki, więc lepiej się skup Tak, hura, hura, hura Dobrze, dobrze, wystarczy <gry> nowa już technika, Nowa technika, Powiedział nowa technika, nowa technika skup się Tak, skupić się, tak jest Muszę ci najpierw coś powiedzieć Ta technika jest jeszcze bardziej zakazana od kwiatu lotosu Może być dla ciebie niebezpieczna, ale będzie twoim asem w rękawie o, Naprawdę? Posłuchaj tej techniki możesz użyć tylko pod jednym warunkiem. Tylko jednym warunkiem. Mianowicie. E... Mianowicie. Co? Nie mam pojęcia, co teraz kombinujesz, ale ta walka już się dla ciebie skończyła. Masz rację! To jest koniec! Tak czy siak, Nei, Sasuke i... Nie zamierzam zostać jedynym, który tu przegra! Gai-sensei, niech to zadziała! Teraz albo nigdy! Kroń drogę, drogę ninja, ninja i nigdy z, z niej nie, nie zbaczaj! Trzecia brama, brama życia otwarcie! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki, dźwięki, montaż Jacek Gładkowski, kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Leszek Zduń, Robert Tondera, January Brunow, Joanna Pach i inni. Zobaczycie, że ciężka praca ma sens! Inaczej nie zaszedłbym tak daleko! Nej, Sasuke, Naruto, jeśli wy możecie wygrać, to ja też! Myśleliście, że nie mam szans, co? Nie wiedzieliście jednak, że mam asa w rękawie! Zachowałem go na specjalną okazję i mam zamiar go użyć! W następnym odcinku, piąta brama! Narodziny wielkiego ninja! Teraz albo nigdy!